Mówi Edward Raczyński, ambasador Rzeczypospolitej w Londynie. W piątek 1 września 1939 roku rozmowa była krótka. Zdaniem rządu polskiego nastąpił wypadek agresji. Halifax odpowiedział tylko jednym zdaniem. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Wspomina Wacław Grzybowski, ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. 17 września w środku nocy Paciomkin odczytał mi tekst noty Mołdowa mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swoim wojskom przekroczyć granicę Polski. Zaprotestowałem gwałtownie przeciwko kłamstwu. 1 i 17 września 1939 roku. Od Westerplatte przez Kuty do Kocka i fałszowania tej historii. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci cyklu Historia Żywa. Osamotniona, opuszczona przez sojuszników Polska długo stawiała opór w walce na śmierć i życie przeciwko Niemcom i Sowietom we wrześniu 1939 roku. Bój z przeważającymi siłami wroga nie mógł przynieść wygranej. Ale Westerplatte to niekwestionowany symbol polskiego oporu wobec Niemców. Rejon umocniony Hel z kolei bronił się najdłużej. Bitwa nad Bzurą to największa z bitew stoczonych z armią niemiecką. Heroiczna obrona Warszawy. Taktyczne zwycięstwo nad oddziałami Hitlera w bitwie pod Kockiem. Ostatniej bitwie kampanii wrześniowej stoczonej już na początku października przez regularne Wojsko Polskie. Z kolei po napaści Związku Sowieckiego na nasz kraj 17 września Polacy stawiali opór Armii Czerwonej, broniąc Grodna i Lwowa, tutaj także i przed Niemcami. Tymczasem w Kutach, niedaleko granicy rumuńskiej, mieście zwanym ostatnią stolicą II Rzeczypospolitej, podczas narady z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Sławoja Składkowskiego, marszałka Rydza-Śmigłego i ministra Beka zapadła decyzja o ewakuacji rządu oraz przekroczeniu granicy z Rumunią, aby przedostać się do Francji. W tym czasie propaganda III Rzeszy gloryfikowała orły Hitlera i drwiła z polskiego lotnictwa. Pokazywała polską kawalerię, która miała atakować niemieckie czołgi. Sowieci z kolei upowszechniali informacje o ucieczce polskiego rządu, naczelnego wodza, prymasa, bo Polska przestała istnieć. Od wybuchu wojny minęło wiele dziesięcioleci, ale przez lata namnożyło się wiele prób interpretacji historii polskiego września,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 Witam serdecznie. Panie profesorze, będziemy odwoływać się do wydarzeń minionych, traumatycznych dla wielu polskich rodzin, ale czy ta dzisiejsza audycja to będzie sąd nad fałszowaniem historii? Nie, raczej myślę tak jak wszystkie te audycje, mam nadzieję, w tym cyklu są zaproszeniem do refleksji nad tym, jak splątały się te węzły naszej pamięci, w których owszem, miesza się prawda z nieprawdą, mity i... Legendy, zarówno to piękne, złote, jak i te czarne, mające zniechęcić, zachydzić polską przeszłość, to temat do refleksji, a nie do jakichś pochopnych sądów, raczej do tego, by pochopnych sądów nie wydawać. Można zacząć od samej nazwy, czy kampania wrześniowa, czy wojna obronna Polski, jak niektórzy to nazywali w pewnym okresie. Każda z tych nazw, a jest ich więcej jeszcze, Kampania Polska 1939 roku ma w sobie pewną treść, pewne założenie. Proponuję, byśmy używając tych nazw pamiętali o tym w każdym razie, że był to początek II wojny światowej w Europie. Początek wojny, w którym polski front stał się pierwszym frontem tej wojny. Nie ostatnim, nie był to koniec, nie była to tylko wojna obronna Polski. Ta nazwa ukrywa w sobie właśnie takie założenie Trochę pomniejszające znaczenie tej walki, która trwała od 1 września do 6 października i była tylko początkiem znacznie dłuższej batalii. Nadal w pewnym sensie nie ma końca, bo nie został zawarty traktat pokojowy z Niemcami po II wojnie światowej, jakąś jego namiastką są układy Polski jako pierwszej ofiary napaści niemieckiej z państwami niemieckimi, z NRD, a później z RFN i wreszcie ten traktat już ze Zjednoczonymi Niemcami, ale ta wojna nie kończy się przecież we wrześniu, dlatego też kampania wrześniowa jest pewnego rodzaju skrótem i uproszczeniem i nad każdą z tych nazw można się właśnie zastanowić chwilę i zrozumieć, że nie oddaje żadna z nich w pełni prawdy o całym znaczeniu oporu, który stawiła Polska od 1 września 39 roku niemieckiemu agresorowi. i Spór o znaczenie tego oporu pojawia się już we wrześniu 1939 roku, a to, co najważniejsze w tym sporze, rozgrywa się między samymi Polakami, między obywatelami II Rzeczpospolitej. Ci, którzy łączą swoje nadzieje z generałem Sikorskim, który od początku Szuka, właściwie jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, szuka oparcia dla swoich planów politycznych we Francji, która miała nierzadko napięte stosunki z ekipą rządzącą II Rzeczpospolitą. Ostatecznie była sojusznikiem II Rzeczpospolitej, ale o czym będziemy mówili? W kolejnych audycjach no, nie przepadali francuscy politycy, francuski establishment za pułkownikiem Beckiem jako kierownikiem polityki zagranicznej drugiej RP, stąd właśnie takie napięcie, które stwarzało szansę opozycji przeciwko sanacyjnej ekipie rządzącej drugą RP. Znalezienie oparcia w Paryżu i w odwołaniu właśnie o to oparcie pojawia się radykalny konflikt wewnętrzny w Polsce. Konflikt, dla którego pożywką całkowicie zrozumiałą, można tak powiedzieć, naturalnie sposób wykorzystaną, stała się klęska. Niewątpliwa militarna klęska poniesiona przez państwo polskie we wrześniu 1939 roku. I tu pojawia się trzecie określenie klęska wrześniowa obok kampanii wrześniowej wojny obronnej. Tak, myślę, że bardzo dobrze, że pani redaktor przywołała to określenie, ponieważ ono jest częścią sporu, który omawiamy właśnie o ten początek polskiej walki o niepodległość z najeźdźcami z zachodu i ze wschodu później także. Otóż to pojęcie klęski wrześniowej bardzo odpowiadało ekipie, która na drodze, no, można tak powiedzieć, niemal dyplomatycznego zamachu stanu przejęła władzę nad państwem polskim, które musiało szukać schronienia za granicą, ponieważ całe terytorium zostało zajęte przez armię najeźdźcze III Rzeszy i Związku Sowieckiego. A więc ekipa Sikorskiego, która przejmuje tę władzę w Paryżu, zaczyna swoje urzędowanie od rozliczeń, których ton jest łatwy do zidentyfikowania właśnie pojęciu klęski wrześniowej. A więc zawiodło państwo, zawiodła ekipa rządząca, zawiodła generalicja, Polska w kompromitujący sposób zawiodła jako państwo wskutek błędów władzy, która nie dopuszczała opozycji do współdecydowania o sprawach wspólnej Rzeczpospolitej. I ten obraz od początku rysowany w ośrodku paryskim, w nowym rządzie, z nowym prezydentem, także choć ten wywodził się z ekipy sanacyjnej, mówię o prezydencie Władysławie Raczkiewiczu nominowanym, jako drugi wybór przez prezydenta Mościckiego. Ten bowiem, znalazł schronienie w Szwajcarii neutralnej, nie mógł sprawować swego urzędu, nominował pierwotnie generała Bolesława Wieniawe-Długoszewskiego, na którego Paryż się nie zgodził. O tym już przy innej okazji mówiliśmy, że było to oczywiste naruszenie suwerenności Polski, dyktat Francji, która mówi, że nie ten prezydent, którego chciał wyznaczyć zgodnie z konstytucją Mościcki na następcę, ale inny będzie do przyjęcia w Paryżu. No i tak Właśnie został Raczkiewicz prezydentem, a generał Sikorski premierem i zrzuca całą odpowiedzialność za klęskę na ekipę rządzącą. No, zgodnie z prawdą, z logiką rzeczywiście odpowiada ten rząd i ta generalicja, która dowodziła tej kampanii. Tyle tylko, że ta perspektywa zmienia się radykalnie w czerwcu roku 40., a więc po 8-9 miesiącach, kiedy okazuje się, że tak zwana kampania wrześniowa, w której Polska musiała mierzyć się z mniej więcej dwukrotnie silniejszą potęgą militarną, tak bardzo ogólnie to rzecz ujmując, trzeciej III Rzeszy, znacznie oczywiście lepiej wyposażoną technicznie także, i z potęgą największej armii na świecie, jaką dysponował Związek Sowiecki, której część skierował przeciwko Polsce a więc w sytuacji absolutnie beznadziejnej, tragicznej, potrafiła się bronić przez pięć tygodni, podczas gdy Francja, która dysponowała siłami porównywalnymi z III Rzeszą, upadła w sześć tygodni pod naciskiem III Rzeszy, upadła w sposób bezporównania bardziej kompromitujący niż cokolwiek, co wydarzyło się na froncie we wrześniu 1939 roku. A sam Sikorski, który ślepowierzył w potęgę Francji, no ledwie uniósł głowę do Londynu i udało mu się utrzymać ster władzy polskiego państwa na uchodźstwie. Powiedział pan profesor o upadku Francji w 1940 roku. Jak to wydarzenie zmienia spojrzenie na ten wrzesień 1939 roku w Polsce? Ta zmiana perspektywy, kiedy okazuje się, że niemiecka machina wojenna po prostu jest w stanie skruszyć nawet największą, jak się wydawało, potęgę na kontynencie europejskim, na zachodzie Europy, czyli francuską machinę militarną, no, to zmienia perspektywę spojrzenia na wrzesień 39, ale już ta czarna legenda września 39 zostaje i będzie podjęta potem przez tych, którzy, nie jak Sikorski, który zginie w lipcu 1943 roku, kontynuując instytucję II Rzeczpospolitej z wszelkimi perturbacjami, o których już wspomnieliśmy, ale jednak to nie ten legalny kontynuator. II Rzeczpospolitej, ale marionetki z Moskwy przejmują władzę ostatecznie na czołgach sowieckich i one podejmują, one, czyli ekipa Bieruta, PKWN, one podejmują tę właśnie wizję klęski wrześniowej jako kompromitacji już nie tylko obozu sanacyjnego, ale całej przedwrześniowej Polski. I taki skrót się też pojawia. Polska przedwrześniowa, a więc cała Druga Rzeczpospolita jako przygotowanie do klęski, jako Wyjaśnienie klęski. Polska przegrała, ponieważ miała złe władze, zły ustrój, nie decydowała się na sojusz z Moskwą, nie wybrała tej oferty, jaką rzekomo prezentował Stalin i tego rodzaju propaganda z kolei zapanowała, można tak powiedzieć, niepodzielnie, aż przynajmniej do roku 56, czy no, krótko mówiąc do czasów Gomułki, kiedy zaczęto bardziej w zniuansowany sposób opisywać kampanię wrześniową, zarówno w pracach historycznych, w tym także bohaterów tej kampanii, jak choćby generała Rumla, który zresztą był takim, można powiedzieć, ozdobnym generałem i na salonach Bieruta występował, jeden z dowódców właśnie we wrześniu 1939 roku, dowódca także obrony Warszawy. Ale także inne pamiętniki się pojawiają legalnie, pojawiają się opracowania historyczne po 56 roku. No i pojawiają się filmy, które już przedstawiają bohaterstwo żołnierzy. Jeśli nawet powielają ten schemat, no po prostu dowództwo zawiodło całkowicie, prości żołnierze walczyli dzielnie, a sprawę uderzenia ze wschodu pomija się całkowitym milczeniem, nie ma tego tematu. To jednak nie mówi się już o klęsce wrześniowej, mówi się bardziej o bohaterach, czy zaczyna się mówić o bohaterach tej walki we wrześniu 1939 roku. Powstaje pomnik na Westerplatte, powstaje film Westerplatte, wspaniały hołd żołnierzom. Film stworzony w oparciu o scenariusz Jana Józefa Szczepańskiego, znakomitego pisarza i przypomnijmy działonowego, Nowego, czyli jednego z żołnierzy obsługujących działo w kampanii wrześniowej, a więc weterana tej kampanii, znającego ją od środka. Ten wspaniały film Westerplatte z 67 roku w reżyserii Stanisława Różewicza niewątpliwie jest bardzo ważnym elementem tego węzła pamięci polskiej, elementem przełomowym, pokazującym kampanię wrześniową znowu jako powód wciąż do zadumy, ale na pewno także do dumy. Zwolennicy klęski doprowadzili także, jeżeli wracamy do sytuacji wewnętrznej, doprowadzili do odcięcia piłsudczyków, polityków sanacyjnych, czy też spowodowali rozłam w tej Polsce londyńskiej, jak się mówiło także w propagandzie sowieckiej? Niewątpliwie wszystkie rozłamy w elicie Polski walczącej, elicie instytucjonalnej reprezentującej państwo polskie na uchodźstwie były na rękę tym, którzy chcieli pozbawić Polskę niepodległości. I ten stopień czy ostrość, stopień konfliktu i ostrość tego konfliktu rozrachunków z Polską sanacyjną, choć niewątpliwie 1939 rok był okazją naturalną do takich rozrachunków, Stopień tych konfliktów niekiedy rzeczywiście przekraczał granice racjonalnego czy potrzebnego politycznego obrachunku z dziedzictwem Polski Piłsudskiego i jego następców. Przypomnę tutaj choćby no jednak bardzo źle świadczący o instytucjach państwa polskiego na wychodźstwie fakt rezygnacji z uwolnienia ministra Beka z internowania w Rumunii. Zastanawiano się nad tym w Paryżu, w Kręgu Sikorskiego, czy wśród tych dostojników II RP, którzy znaleźli się w internowaniu w Rumunii, ściągać, pozwolić im odzyskać wolność, znaleźć się na Zachodzie, wśród państw sojuszniczych wobec Polski, czy też nie. I zwyciężyła ta opcja zemsty w obozach specjalnych, niemal obozach internowania dla części Generalicji Wyższych Oficerów ściśle związanych z obozem Piłsudskiego. Przy wszystkich winach jakie miał na sumieniu ten reżim czy ta ekipa, wszystko jedno jakie ją nazwiemy sanacyjna, to wydaje mi się, że lata 39-44 na pewno nie były dobrym czasem do ostrych rozrachunków, bo przecież... Polska prowadziła jako całość walkę o swoją niepodległość. No ale nas interesuje przede wszystkim miejsce kampanii wrześniowej w tych rozrachunkach i to przecież nie tylko polskie wewnętrzne spory kontynuowane na wychodźstwie w Paryżu, a potem w Londynie, ale także bardzo konsekwentna propaganda tych krajów, które napadły na Polskę. Starała się umocnić obraz kampanii wrześniowej czy wojny w 1939 roku toczonej przez Polskę w obronie, powiedziałbym, zachodniej cywilizacji i własnej niepodległości przedstawić obraz ośmieszający, głównie o to chodziło, ośmieszający Polskę jako państwo, Polaków jako naród i cały ten wysiłek zbrojny, sprowadzić go do groteski. Który z imperializmów doszedł tu do perfekcji, jeżeli słowo perfekcja jest właściwe w tym momencie? Nie podejmuję się rozstrzygać tego konkursu, raczej wydaje mi się, że można omówić pokrótce główne motywy obu tych propagand, które w jednym punkcie się zgadzały, w tym mianowicie, że Polska powinna na zawsze zniknąć z mapy jako niepodległe państwo i pozostać co najwyżej tworem kadłubowym podporządkowanym albo Berlinowi, albo Moskwie. Otóż te motywy można śledzić na podstawie filmów propagandowych, jakie powstawały no niemal od początku. Takim motywem, szczególnie chętnie wykorzystywanym przez propagandę niemiecką, był motyw ułanów polskich atakujących szablami i lancami stalowe czołgi niemieckie. No oczywiście groteskowy obraz ośmieszający no, ci Polacy mają w ręku tylko archaiczną broń, która bezsilnie tłucze o najnowocześniejszą stalową pancerną pięść. Hitlera, Guderiana, dowódców szpic pancernych, które zmierzały do serca Polski we wrześniu 1939 roku. To wszystko odwołuje się do pewnego rodzaju faktu, bo z reguły legendy, stereotypy, mity czarne odwołują się do jakichś faktów, przekręcając je, zmieniając całkowicie ich treść. Tak było i w tym przypadku. Bój pod krojantami od razu 1 września stoczony na Pomorzu w okolicy Hojnic przez oddział polskiej brygady kawalerii, tam właśnie stacjonującej z niemieckim zgrupowaniem piechoty, został przedstawiony, gdzie nie było rzecz jasna żadnego ataku kawalerii na czołgi, tylko kawaleria polska odparła, dysponując także własnymi karabinami maszynowymi, swoją szarżą, odparła atak znacznie liczniejszego zgrupowania piechoty niemieckiej. Ale propagandyści niemieccy byli na miejscu. Sprowadzili też włoskiego dziennikarza, który nawet uniósł się takim współczuciem dla Polaków w tym propagandowym obrazie, który Niemcy mu przedstawili, właśnie sławiąc bohaterstwo, heroizm Polaków, dzielnych rycerzy, którzy nawet w takiej nierównej bitwie sięgają pod imponujące niegdyś przynajmniej płci pięknej instrumenty męskości jak szabla czy lanca. Ta opowieść spopularyzowana we Włoszech i podtrzymywana przez niemiecką propagandę w tym czasie utrwaliła się na tyle, że nawiązał do niej, przypomnijmy to, Andrzej Wajda. Wybitny polski reżyser w filmie bardzo szeroko dyskutowanym, bardzo namiętnie dyskutowanym w Polsce od momentu Premiery w 1959 roku. To film Lotna. Tak, to film Lotna, który właśnie pokazuje tę rzekomą szarżę kawalerii pięknych koni, białych koni, pięknych polskich ułanów. A więc to nie jest prześmiewcza wizja, a jednak nieprawdziwa i dająca się wykorzystać jako obraz w istocie groteskowy. Przez wielu ludzi z zewnątrz, jak słyszałem o tym m.in. od profesora Antony Połańskiego, który oglądał ten film w południowej Afryce jako młody licealista, właśnie zafascynowało go to, że jest taka Polska, taki rycerski kraj, gdzie tak wspaniale walczą w nierównej walce z samym złem, jakim dla Antony Pońskiego I dla, no, można powiedzieć, większości opinii światowej po II wojnie światowej stały się Niemcy Hitlerowskie. A więc ten film bywał odbierany pozytywnie, ale w istocie powielał on zarazem tę propagandę ośmieszającą Polskę przedwrześniową jako kraj archaiczny, utrwalający takie odruchy, nawyki romantyczne w najbardziej stereotypowym i negatywnym sensie słowa romantyzm. Romantyczne, czyli głupie, nierealistyczne. Nic więcej nie mieli Polacy w rękach tylko te szable i lance. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Mówiąc o wrześniu 1939 roku w Polsce, zwraca pan profesor uwagę na zafałszowany obraz polskiej kawalerii. Dlaczego to niesłuszne zafałszowanie? Ponieważ akurat kawaleria polska, było 10 takich czynnych brygad kawalerii, mniej więcej 10% tego wysiłku zbrojnego najwyżej który został skierowany przeciwko Niemcom w obronie przed Niemcami, stanowiła kawaleria, więc nie żadna większość to nie była pełna reprezentacja Wojska Polskiego, ale ta kawaleria to nie była jakaś archaiczna formacja, tylko jej oddziały wyposażone były w bardzo nowoczesne karabiny przeciwpancerne, zdolne przebijać pancerz o grubości 15 mm, a większość czołgów niemieckich w kampanii wrześniowej to nie były żadne tygrysy, jakie znamy z filmów wojennych z końca wojny rzeczywiście nowoczesne, z grubym pancerzem jednostki pancerne niemieckie, ale dość też archaiczne wozy o cienkim pancerzu, którym owe karabiny przeciwpancerne najnowszego wzoru, które zaopatrzona była Polska kawaleria istotnie niszczyły. Podobnie działka, którymi dysponowała i kawaleria i piechota typu Bofors i inne. Zresztą nie jestem specjalistą w dziedzinie historii wojskowej, więc przepraszam, jeżeli tutaj popełniam jakąś nieścisłość, ale w każdym razie wszyscy historycy wojskowości zgadzają się, że to wyposażenie Wojska Polskiego, no nie składało się tylko z szabel i lanc, choć na pewno tej nowoczesnej broni nie było dość dużo, żeby dłużej trwać mógł opór przeciwko Niemcom. Ale to jest strona propagandy niemieckiej. No, państwo polskie rozpadło się jak domek z kart, miało archaiczne oparcie w honorze rycerskim, bez pokrycia, który nie mógł stawić czoła nowoczesnej potędze niemieckiej, która wprowadza tutaj cywilizację i porządek. Wstrząsającym zresztą Świadectwem tego nastawienia niemieckiego są dzienniki bohatera globalnej wyobraźni, późniejszego pułkownika Stauffenberga, tego, który współorganizował zamach na Hitlera. Był to stuprocentowy hitlerowiec, a w każdym razie rasista, który w swoich zapiskach z dziennika kampanii przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku daje wyraz właśnie takiemu spojrzeniu na Polskę, i Takiemu spojrzeniu, jakie dyktował Hitler swoim generałom na odprawie 25 sierpnia 1939 roku, a więc Polskę trzeba zniszczyć. To no nie chodzi o pokonanie, o jakąś korektę granic, ale o zniszczenie kraju cywilizacyjnie oddzielonego przepaścią od kulturalnych Niemców, kraju, gdzie są tylko wszy, brud i brak jakiejkolwiek organizacji. Ten stereotyp podtrzymywała propaganda niemiecka na kanwie kampanii wrześniowej. Sowiecka propaganda to osobne zagadnienie. Jak zatem ta propaganda niemiecka wojenna wpłynęła, panie profesorze, na ten powojenny wizerunek Polski i Polaków? Czy potwierdził się obecny dotychczas stereotyp o Polakach, którzy nie umieją zadbać o swój kraj? Sądzę, że ten wizerunek miałby szansę utrwalić się, gdyby inaczej potoczyły się losy wojny w następnych latach. Ale jednak, tak jak wspomnieliśmy już, kampania, którą Niemcy stoczyły w 1940 roku przeciwko Francji, Holandii, Belgii, Norwegii, Danii, kiedy w ciągu kilku tygodni cała ta olbrzymia połać Europy, wielokrotnie większa od Polski, znalazła się pod butem niemieckiego żołnierza, no, okazało się, że trudno wskazywać palcem polskiej, mówić, że to jest ten jakiś gorszy kraj, najgorszy, który nie umie się bronić, bo jest tak beznadziejnie zacofany na tle reszty Europy. No, okazało się, że ten opór akurat był najbardziej paradoksalnie efektywny jak na nierównowagę sił jak na fakt, że w odróżnieniu od kampanii prowadzonych przez Niemcy na froncie zachodnim, na Polskę napadł jeszcze drugi totalitarny olbrzym, czyli Związek Sowiecki. Przypomnijmy, że Wojsko Polskie, w którym przecież służyli nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, zadało Niemcom straty rzędu 45 tysięcy żołnierzy. Olbrzymie straty w sprzęcie. Niemcy po kampanii wrześniowej nie były w stanie prowadzić jakiejkolwiek działalności ofensywnej na Zachodzie co najmniej przez osiem miesięcy i tyle zaczekały, tyle potrzebowały, żeby zregenerować, powiększyć swoje siły i uderzyć na Zachód. Częścią naszej opowieści, nie legendy, ale na pewno bardzo ważną częścią węzła pamięci o wrześniu 1939 roku jest pytanie, bolesne pytanie, czy alianci zachodni mogli zrobić coś więcej niż tylko wypowiedzieć wojnę 3 września Hitlerowi, czy mogli skorzystać z tego faktu, że Hitler rzucił prawie wszystkie nadające się do walki siły na Polskę i wtedy właśnie odsłonięty odcinek zachodni tego frontu nadawał się doskonale do tego, żeby przyjść Polakom z pomocą, żeby uderzyć. No to jest też pytanie, które należy do kanonu pytań o wrzesień 39 czy Zachód nie mógł nam pomóc skuteczniej, czy nie można było wtedy w zarodku niejako, unikając całej sekwencji nieogarnionych zupełnie wyobraźnią jeszcze we wrześniu 1939 roku tragedii, uniknąć Dławiąc w zarodku Hitlera już w 1939 roku, kiedy ten prowadził kampanię w Polsce, można było wszak uderzyć od zachodu. Takie rozważania trwają. Do jakiego stopnia mają gruntowanie w faktach, nad tym możemy się zastanawiać dalej. Takie rozważania trwają, takie pytania padają, ale też pada odpowiedź, że zachód mógł. Ale czy chciał? Bo sytuacja w latach poprzedzających II wojnę światową wskazuje, że Zachód ulegał Hitlerowi. Anschluss, Austrii, podział Czechosłowacji. Zatem, czy Zachód chciał włączać się w nieswoją wojnę? Bo przecież było hasło propagandowe, nie będziemy ginąć za Gdańsk. Tutaj jest jeszcze jedno pytanie, na ile łudziła się polska ekipa rządząca tymi zobowiązaniami, które przyjęli na siebie alianci zachodni z Francją. Ten sojusz formalnie istniał niemal od początku II Rzeczpospolitej, a został potwierdzony raz jeszcze wzmocniony dodatkowymi gwarancjami w 1939 roku, kiedy do tego sojuszu dołączył jeszcze ważniejszy partner, czyli Wielka Brytania, udzielając najpierw jednostronnych gwarancji 31 marca 1939 roku dla Polski, a potem zawierając umowy wojskowe tyczące także kwestii współdziałania marynarki wojennej. Otóż te umowy, które skutkowały jedną rzeczą bardzo ważną, fundamentalnie ważną. Polska nie została w sensie politycznym osamotniona w 1939 roku. Nie udało się izolować tego konfliktu tak jak chciał Hitler. To jest odpowiedź na tę czarną legendę polskiej dyplomacji, o której będziemy mówili w jednym z następnych spotkań. Poświęconych polityce Beka, ale Polska znalazła się jako pierwszy uczestnik w koalicji antyhitlerowskiej, która prowadzi wojnę dalej. Nie pomogła jednakże ta koalicja we wrześniu 1939 roku efektywnie na gruncie militarnym w Polsce. I tutaj istotnie można powiedzieć, że Jakiś element złudzenia polskiej ekipy rządzącej pozostaje tematem do dyskusji. W istocie już na naradzie sztabowców francuskich i brytyjskich w lipcu 1939 roku podjęto decyzję, cytuję, że los Polski będzie zależał od ostatecznego wyniku wojny, a nie od tego, czy Francja i Wielka Brytania zdołają odciążyć Polskę na samym początku wojny. Mocarstwa zachodnie przewidywały, że w razie wojny będą raczej unikać totalnej konfrontacji z Niemcami na początku, żeby zyskać na czasie, zbudować większą przewagę militarną własną i dopiero w ostatecznej, rozstrzygającej fazie wojny zniszczyć niemieckiego przeciwnika. To założenie zostało potwierdzone na konferencji w Abeville 12 września, już w czasie trwania kampanii wrześniowej, o czym no, nie w pełni, najdelikatniej rzecz biorąc, byli informowani polscy sojusznicy. A więc ten zawód sprawiony przez zachodnich sojuszników na planie czysto militarnym sprawił, że plany obronne Polski, które tworzone były gorączkowo, ale jednak nie można powiedzieć, że całkiem bez głowy, co najmniej od marca 1939 roku, Musiały lec w gruzach. Te plany, przypomnijmy, zakładały, że po stoczeniu bitwy spotkaniowej na granicy, a więc z założeniem próby obrony wzdłuż całej zachodniej i południowej granicy i na północy również od strony plus Wschodnich, tych odcinków frontu, na których nacierać będzie armia niemiecka i jej także Słowaccy, sojusznicy, bo pamiętajmy, że Słowacy także napadli na Polskę wtedy. Otóż po tej bitwie spotkaniowej miały wycofać się oddziały polskie w miarę w porządku, by na wschód, na linii rzek Bóg, Narew utrzymać kolejny odcinek frontu, a ostatecznie cofać się w kierunku przedmościa, tak zwanego przedmościa rumuńskiego i tam czekać na rezultat ofensywy, jaką zachodni sojusznicy podejmą. A więc to było planowanie, jak się wydawało realistyczne, pod jednym warunkiem, że zachodni sojusznicy Uderzą we wrześniu 1939 roku i pod drugim warunkiem, a mianowicie, że Związek Sowiecki nie uderzy na Polskę. Oba te warunki, jak wiadomo, zostały sfalsyfikowane przez rzeczywistość. Najboleśniej oczywiście zadziałał ten drugi element, to znaczy niespodziewany atak Związku Sowieckiego, militarna napaść Związku Sowieckiego 17 września. Władze Polski, wódz naczelny, minister spraw zagranicznych, Beck znajdowali się w Kutach blisko granicy rumuńskiej, ale zanim podjęto decyzję o przekroczeniu granicy z próbą przedostania się do Francji, to nad ranem 17 września sowiecki minister Mołotow przekazał polskiemu ambasadorowi w Moskwie, że Polska przestała istnieć. Czy to był, panie profesorze, taki główny argument propagandowy, który zdecydował o bardzo dużej swobodzie działania związków? W sowieckiego kontynuujemy te działania propagandowe drugiego imperializmu sowieckiego. Bardzo dziękuję za powrót do tego zagadnienia. Istotnie propaganda sowiecka przedstawiała wrzesień 1939 roku jako rozpad państwa polskiego, który był, jak to kilka tygodni później określi ten sam Mołotow w swoim przemówieniu do sowieckiej publiczności, Nazwie pokracznym bękartem Traktatu Wersalskiego. A więc Polska, Druga Rzeczpospolita, odzyskująca niepodległość jako sztuczny twór stworzony przez państwa zachodnie. Tutaj nie ma mowy o żadnej woli niepodległości samych Polaków. To jest tylko twór zachodnich polityków imperialistycznych. Sklejony bardzo kiepsko, zszyty z różnych kawałków i niezdolny do życia. Takie spojrzenie starała się propaganda sowiecka konsekwentnie lansować. A wrzesień 1939 roku miał być potwierdzeniem takiego obrazu II Rzeczpospolitej, a więc jako uzasadnienie tej ingerencji, to nawet za słabo powiedziane, tego uderzenia, które można rzeczywiście nazwać ciosem w plecy, 17 września było rzekome ratowanie mniejszości narodowych, które zawsze były uciskane w II Rzeczpospolitej, a więc Białorusinów i Ukraińców przede wszystkim. I ten obraz był eksponowany w filmach propagandowych od początku, to znaczy radość, ogromna radość Ukraińców, Białorusinów z wkraczania oddziałów Armii Czerwonej. I wiemy, że incydenty tego rodzaju miały miejsce, ale na pewno dla mas ludności białoruskiej i ukraińskiej wejście nowego okupanta nie było powodem do radości czy do entuzjazmu. Niemała część tej ludności słowiańskich mniejszości w drugiej RP zdawała sobie sprawę, co spotykało ich pobratemców Białorusinów i Ukraińców po sowieckiej stronie granicy, że był Hołodomor, że była operacja wielkiego terroru, w której zamordowano setki tysięcy Białorusinów, miliony Ukraińców. A więc ten obraz, który miał pokazać Wrzesień 39, jako rozpad państwa sztucznego, źle skrojonego, które służyło wyłącznie eksploatacji przez polskich panów, mniejszości, przede wszystkim właśnie słowiańskich, a więc białoruskiej i ukraińskiej, dominuje w propagandowych filmach, wystarczy spojrzeć na filmy Dowrzenki, zresztą bardzo utalentowanego ukraińskiego, sowieckiego reżysera, który właśnie tak prezentował kampanię wrześniową i, i ten szyderczy obraz polskiego pana który przegrywa z werdyktem historii nieubłaganie wyzwalającej, bo to miało być wyzwolenie, wyzwalającej uciskane mniejszości. To jest wizja, którą przejmuje PRL, a w każdym razie jego wczesna faza, przynajmniej ta faza stalinowska. W jakim stopniu można powiedzieć, że wraca się do niej i dzisiaj, w próbach radykalnego przewartościowania polskiej historii, taka neomarksistowska czy postmarksistowska teoria historii, szuka tylko winowajców ucisku różnych mniejszości, a druga rzecz, Pospolita jest terenem ucisku wszystkich mniejszości, w tym także, to jest dodane ze szczególną siłą, mniejszości żydowskiej. Warto przypominać wobec tego, że w kampanii wrześniowej wzięło udział w Wojsku Polskim około 100 tysięcy Żydów polskich. W undurach żołnierzy Wojska Polskiego i kilka czy kilkanaście tysięcy żołnierzy żydowskiego pochodzenia zginęło w obronie II Rzeczpospolitej. Próbuje się to przekreślić, zamazać i mówić tylko i wyłącznie o ucisku, którego naturalnym skutkiem był błyskawiczny upadek II RP. To ciekawy zwrot propagandzie rosyjskiej czasów Putina w obrazie właśnie września 1939 roku. Dzisiaj konsekwentnie w tej propagandzie w Rosji lansuje się taką oto tezę, że 17 września atak sowiecki na Polskę był operacją rozjemczą, operacją humanitarną, która miała uratować mniejszości nie tylko już Ukraińców i Białorusinów przed dalszym uciskiem Białopolaków, jak to się mówiło, w tej propagandzie sowieckiej jeszcze, ale przede wszystkim uratować Żydów przed pogromem, który szykowali im Polacy. To jest próba nawiązania do współczesnej wrażliwości wytworzonej przez kulturę masową, globalną, w której Druga wojna światowa sprowadzona jest do jednego największego rzeczywiście nieszczęścia, jakim był Holokaust, ale jednak przyćmiewającego inne aspekty tej straszliwej tragedii, którą ujmujemy jednym hasłem "Druga wojna światowa. Spotykamy się przy określeniu września 1939 roku, że była to wojna obronna, była to klęska wrześniowa, ale jak bronić prawdy, jak odrzucić tę propagandę, która narosła przez dziesięciolecia? Czy to w ogóle jest możliwe? No, sądzę, że można powiedzieć, że toczymy dalej wojnę obronną w obronie prawdy historycznej. Nie chodzi o honor żołnierza polskiego, o usprawiedliwienie błędów, które zostały popełnione niewątpliwie decyzja marszałka Rydza-Śmigłego, żeby zostać po rumuńskiej stronie granicy była błędem i to z kategorii tych najcięższych, o ile całkowicie można zrozumieć i aprobować decyzję członków rządu czy prezydenta, by uniknąć złapania przez wkraczających właśnie tuż obok miejsca postoju władz Rzeczpospolitej, złapania przez nowych okupantów. O tyle naczelny wódz musi być ze swoimi żołnierzami. Ta symboliczna zdrada, oczywiście nie była formalna zdrada, ale jednak porzucenie własnego wojska i ucieczka na teren Rumunii, mimo że potem odkupiona powrotem już w konspiracji Rydza-Śmigłego do II RP, no niewątpliwie należy do takich błędów, o których trzeba mówić. Można się o nie spierać, ale na pewno nie można ich całkowicie wymazać z naszej pamięci. I tutaj naczelnemu wodzowi się nie wybacza, bo kiedy wrócił do okupowanej Polski, nikt nie chciał się z nim spotkać. Tak, oczywiście, choć z drugiej strony są wciąż jego obrońcy, są ci, którzy uważają, że to on przyspieszył jakby przygotowania zmierzające do modernizacji Wojska Polskiego i to jest inna część prawdy o tym człowieku jako odpowiedzialnym za Wojsko II RP. Prawda historyczna jest dlatego ciekawa, że jest złożona bardzo często i myślę, że to są bardzo poważne argumenty w tym sporze o Rydza Śmigłego, że istotnie on naprawiał zaniedbania wynikające ze spojrzenia na Wojsko Polskie przez marszałka Piłsudskiego jeszcze w sposób nieco archaiczny. Ryd Śmigły starał się to razem oczywiście z premierem Kwiatkowskim odpowiadającym za gospodarkę i jej modernizację nadrobić ten czas i w jakimś sensie, w jakim stopniu się to udało, w jakimś było za późno, w jakimś Polska i tak nie miała potencjału gospodarczego, żeby rzeczywiście sprostać wyzwaniu, jakim był atak przez dwie najsilniejsze armie świata, czyli niemiecką i sowiecką. Niemniej przywołuję tutaj to zagadnienie, żebyśmy nawet w przypadku Rydza Śmigłego unikali takich od razu prostych werdyktów. Warto się zastanowić nad rozmaitymi niuansami, aspektami historii, by uniknąć takich pochopnych werdyktów. Otóż chodziło mi tylko o to, by powiedzieć, że niewątpliwie są czarne karty tej kampanii, błędów popełnionych w niej i są w niej oczywiście w bardzo wielkiej ilości karty heroiczne, karty, które najlepiej może symbolizuje postać prezydenta Starzyńskiego. Ten jego głos nagrany w radio wzywający do kontynuowania oporu. Kiedy się go słucha w archiwach radiowych, dziś można na YouTubie bez problemu posłuchać tego. Lub na portalu Polskiego Radia. O tak, bardzo do tego zachęcam. A skoro o Polskim Radio mówimy, to jeszcze chcę zachęcić do słuchania wierszy, które podsumowują, czy symbolicznie chwytają istotę tej kampanii, tego odcinka wojny prowadzonej przez Polskę w obronie niepodległości to oczywiście wiersze Gałczyńskiego, pieśń o żołnierza z Westerplatte. To jest wiersz Broniewskiego, Bagnet na broń. Ale chciałem powiedzieć o wierszu 17 września Herberta, opisujący ten właśnie moment najbardziej tragiczny. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco, a droga, którą jaś Małgosia treptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki na zbyt leniwe, nieskore do potopów Rycerze śpiący w górach będą spali dalej Więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą Śmieszni karbonariusze Spiskowcy wolności Będą czyścili Swoje muzealne Bronie Przysięgali Na ptaka I dwa kolory A potem tak jak Zawsze łony i wybuchy Malowani chłopcy Bezsenni dowódcy Plecaki pełne klęski Rude pola chwały Krzepiąca wiedza Że jesteśmy sami Moja bezbronna ojczyzna Przyjmie Cię jeźdźco I da Ci sążeń ziemi pod wierzbą I boku. By ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu Najtrudniejszego kunśtu odpuszczania win Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię co I da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój Ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu. Najtrudniejszego górsk! Odpuszczania win. Myślę, że nie da się ująć lepiej tego co najważniejsze we wrześniu 39 roku. Polskie rady. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Kolejne spotkanie z historią pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci za tydzień. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Zatem do usłyszenia. Dorota Truszczak.